Stacja. 26 grudnia, godzina 21.00 wybiła na waszych zegarach i zaczyna się dzisiaj wydanie główne poświąteczne audycji główne wydanie kontestacji yy, główne wydanie czyli audycji która jest od samego początku yy, samego początku istnienia tego radia a nawet jeszcze była przed założeniem tego radia yy, ponieważ yy, na początku jeszcze przed y, kontestacją yy, ta audycja jako kontestacja sobie wisiała tak samotnie tak, tak bez całego radia bez całego całodobowego radia po prostu była jedna audycja i od niej się wszystko zaczęło i dlatego kontynuujemy tą yy, tradycję Marcin Hugo witam was yy, w ten wieczór, mam nadzieję, że już wytrzeźwieliście wszyscy, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o piwie przez najbliższą godzinę, albo przez pół godziny, albo... Tyle będziemy mówić, aż nam się wyczerpią tematy i dzisiaj wyjątkowa audycja nie jest w ogóle na żywo. Także nie dzwońcie, nie podajemy żadnych telefonów, nie mardujcie sobie waszego czasu. Nie ma dzisiaj żadnej interaktywności, dzisiaj bardzo wyjątkowo audycja będzie w, nagrana offline troszkę wcześniej i właśnie ją dzisiaj będziecie słuchać. Dzisiaj będzie audycja o piwie, całą godzinę. A dlaczego o piwie? A dlatego, że mamy dzisiaj gościa. Naszym gościem jest dzisiaj Bania, Mateusz Baniuszkiewicz, Baniuszewicz, Baniuszewicz, już mi się plącze język o tej porze. Cześć, witaj, wysłyszysz nas? Witam serdecznie, tak słyszę oczywiście. Ja nie spina się wcale tutaj, to jest luźna radio, luźna audycja. No, no, już każdy kojarzy, każdy kojarzy, kim jest ta osoba, ponieważ Mateusz jest naszym naczelnym znawcą piwa. W, w kontestacji, znaczy w sumie dopiero od paru tygodni tak naprawdę, chyba od trzech tygodni tak się pojawił w kontestacji, ale i nagrywa u nas audycję o piwie. Co tydzień. To, to jest maniak tak naprawdę. Co tydzień otwiera piwo i zamiast jak każdy normalny porak wypić to piwo i wypić później kolejne i kolejne i kolejne, to on nagrywa wtedy podcast czy audycję, czy jak zwał, jak zwał. I robi to od dwóch lat. I ja dopiero trafiłem miesiąc temu na jego audycję i po prostu... No, no, no, to, to było coś, to było coś pięknego, to było jedno z piękniejszych wydarzeń, wobec tego stwierdziłem, że ten człowiek musi nadawać w kontestacji i tak się stało i, i, i tak się znalazł w kontestacji. Powiedz mi, jakie wrażenia z pierwszych paru tygodni nadawania tutaj, czy coś się zmieniło, czy nic, zupełnie? No myślę, że przede wszystkim mi wzrosła słuchalność, ponieważ no te dane, które mi z kontestacji podajesz, no to dwukrotnie przewyższają słuchalność u mnie na stronie. Czyli no. dla mnie to jest jak najbardziej na plus nadawanie w kontestacji. No a myślę, że poza tym e, takie grono wiernych słuchaczy mi urośnie i to jest największy plus tutaj bo nie ma to jak zaangażowany słuchacz. Bo przyznam się szczerze, że ostatnio sobie tak, trochę tak e, skanujemy sobie sieć od jakiegoś czasu, żeby e, ściągnąć tutaj e, do radia takich no, utalentowanych ludzi. <grych> u, u, utalent no, dziękuję bardzo. A proszę bardzo. Ale to, nie, to nie, nie, nie, mogą, nie mogą być tylko utalentowani, ale muszą być również z pasją no pomijam, że oczywiście muszą wyznawać wolny rynek, ale przede wszystkim też muszą to być osoby, które robią, które, które nie porzucają swoich projektów po tygodniu. A ty od dwóch, od dwóch lat robisz, robisz audycję o piwie to, to mnie tak naprawdę najbardziej urzekło w, w tym w, właśnie w tym, w, tym, w tym, co robisz. No to co? To otwieramy? No otwieramy. O, a ja tylko przy herbacie siedzę. <śmiech> Z ale zupełnie jesteś nieprzygotowany to. do audycji. Nie, jak można przy się przy, przy audycji o piwie? Ne, także ja dzisiaj troszkę żałuję, że dzisiaj nie będzie słuchaczy, ale no, no takie wymogi... Ne, takie wymogi techniczne, ponieważ na pewno oni mają dużo pytań do ciebie, także postaram się ich jakoś, jakoś ich zastąpić w tych pytaniach i sam zaspokoić swoją ciekawość odnośnie piwa, traktując się jako guru i autorytet. Nie, nie, nie wiem, czy słusznie, ale... Myślę, że niesłusznie, no bo na bycie jakimś autorytetem to trzeba sobie trochę bardziej zapracować, niż prowadząc audycję czysto amatorską, ale oczywiście w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Od dwóch Kiedy lat. Gdyby słuchacze mieli, no hmm. od dwóch lat, ale to jest takie, wiesz, troszkę oszukane, ponieważ pierwszy rok, no to był taki w kratkę mocno i, i nadawałem, nie nadawałem, miałem tam kilka miesięcy przerwy, no ale powiedzmy od tego roku, no to lecę regularnie, tydzień w tydzień i no, zamierzam się tego trzymać. Ja Jakby się... słuchacze jakieś pytanie hmm. mieli, no to oczywiście w komentarzach, nie? Tak, tak, to piszcie na stronie kontestacja.com pod tą audycją, ona będzie pod wydaniem głównym, o dziwo. Ale możecie pisać również w komentarzach pod audycją o piwie oczywiście. Możecie tam pisać maile do, do Mateusza i, no i w ogóle, w ogóle ten, a w ogóle Mateusz będzie miał nowy mikrofon, także może coś na żywo czasem poprowadzi. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, czy mu się uda. No mam takie plany, żeby raz w miesiącu audycję ze słuchaczami razem nagrywać. No, czy ja myślę, że to będzie ciekawsze niż takie moje samo gadanie. No nie wiem, czy będzie ciekawszy, ale będzie na pewno inne. Na pewno nie, nie rezygnuj właśnie z tego, z, z, z, tego nagrywania, z tego nagrywania audycji, ponieważ ja, prawdę mówiąc, stojąc przy półce z piwem w supermarkecie po raz tam któryś, stwierdziłem, że kurde, dlaczego nikt nie nagra audycji i nie będzie otwierał za każdym razem jednej, nie, nie będzie kupował jednej butelki piwa i po prostu opisywał, co tam jest w środku. Skąd ja mam wiedzieć, co ja mam wybrać? tego się tyle pokazuje nowego. Słuchaj, to, okay, to jest w taka audycja tylko dla mężczyzn, bo, bo, bo kobiety nie piją piwa z zasady w prawie w ogóle. A czy one piją jakieś trzy gatunki piwa? Red? Które... No dokładnie, coś trudno do końca to nazwać piwem, ale nazywa się to piwem przynajmniej oficjalnie. Ja cię nie będę, piwał, ja cię nie będę pytał, skąd to zainteresowanie. I... A mógłbym tylko coś wtrącić? Przepraszam, proszę, że przerywam, ale... Proszę najlepsze piwo w 2010 roku w Polsce uważała kobieta uważyła. Tak, u... uważyła. Najpierw u siebie w domu, później na skalę przemysłową w brackim browarze zamkowym, więc a, kobiety a... pijają piwa, a na pewno robią je bardzo dobrze. Przynajmniej robią ten, ale pijają, to jakoś nie sądzę. Jakoś, jakoś tam się kłóci tak z wizerunkiem kobiety piwa. To jest taki, taki jakiś z, z, zbyt... zbyt. No zbyt takie chamski napój, żeby kobiety piły. One są do szlachetniejszych cenów, celów stworzone. Słuchaj, ja przed chwilą otworzyłem piwo w puszce, jak było słychać. Czy to jest profanacja piwa, żeby pić piwo w puszki? Czy nie? Czy Panuje taki pogląd, ale myślę, że to jest bardziej taki snobizm, ponieważ, <śmiech> przepraszam, piwo w puszce... Nie powinno się niczym szczególnie różnić od piwa w butelce, ponieważ puszka jest odpowiednio przygotowana do tego, żeby przechowywać w niej piwo. Są takie na przykład piwa jak łódzki porter, który jest przepysznym porterem, chyba jednym, no jednym z najlepszych polskich porterów. Mhm. I on jest tylko i wyłącznie w puszki lany. Do, do szkła zaprzestali lać kilka lat temu i to się zapewne nie zmieni, także. Czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby sięgnąć po piwo w puszce. Ja nie uważam, żeby to było jakieś ujma na honorze dla piwosza, żeby pić z puszki. No ale myślę, że też mam takie moje zboczenie, że jak mam do wyboru puszkę i butelkę, to raczej wybiorę butelkę. Chociażby z tego względu, że jest taniej. Ale jest jakaś różnica w smaku, nie? Z tą, z tą butelką. To ja, ja, ja nie wiem, ja czytałem, że, że, że, że, że generalnie napoje wchodzą w reakcję z opakowaniami i że szkoło jest najbardziej neutralne i to wbrew pozorom, wśród, ja wiem, że nie tam ludzi, którzy kupują, nie wiem, piwo za tam za złoty 70 to może nie, ale, ale wiesz, wśród takich smakoszy, takich jak ty, takich jak ja, ludzie, którzy kupują, wiesz, no, potrafią wydać dużo na ten mhm. trunek, no to, kurde, to, to jakieś takie szczegóły mają znaczenie, czy nie? To tak jak, jak ci audiofile, którzy wydają na kabel, wiesz, 1000 złotych, po to, żeby jakieś ten brzmienie było czystsze. To może ja ci odpowiem tak, ludzie uważają generalnie, że piwo lane w barze z kija jest dużo lepsze niż te w butelkach i to twierdzą zarówno e, zwykli pijacze piwa jak i smakosze, ale każde piwo w pubie lane z kija jest w wielkiej 50 litrowej aluminiowej puszce, <śmiech> więc chyba, chyba tutaj coś jest nie tak, nie? Także myślę, że naprawdę opakowanie ma tutaj znikomy wpływ albo i żaden nawet. Jedyne, co to na przykład pijąc piwo prosto z puszki nie przelewając do szklanki, no to wtedy możesz czuć jakiś inny posmak, no bo ustami dotykasz tego aluminium. Mhm. A tak, to od wewnątrz puszka jest odpowiednio zakonserwowana i tutaj naprawdę nie powinno to wpływać w żaden sposób na smak. W swoim podca w podcaście, w swojej audycji, audycji, używajmy rozrozumiałych nazw, używasz takich stwierdzeń, których nawet ja nie rozumiem? To, to, to może wyjaśni ludziom, szczególnie tym, którzy zajrzą do Twojego, do, do tej audycji, po, po tej audycji, która się właśnie teraz odbywa. Mm -hmm. Jak, na przykład, że, piwo jest, że jest to piwo górnej fermentacji. Co to znaczy? Aha, no to generalnie rozróżniamy fermentację górną i dolną. No, no i wszystko proszę. zależy od drożdży. Górna fermentacja, no to w trakcie fermentowania piwa drożdże zbierają się u góry na powierzchni. A dolna fermentacja, no to drożdże się na dole zbiornika zbierają. A i cała filozofia. No i które to są... Które? Znaczy, które są lepsze? Które są droższe? Ciężko powiedzieć, które lepsze. Chociaż patrząc na to, jakie piwa teraz są najpopularniejsze na świecie, no, no to pierwsza dziesiątka to jest górna fermentacja. Ale dolna fermentacja też była dobra. Na przykład... Dolna fermentacja no to przede wszystkim pilznery, lagery, koźlaki, portery, a górna fermentacja no to na przykład piwa cieniczne, e, piwa typu RIS czy Double IP, IPA, czy generalnie wszystkie Pale Ale, do tego może jakieś piwa e, duble, triple, takie bardziej piwa belgijskie, wyspiarskie. To jest przede wszystkim, to są reprezentanci, reprezentanci piw górnej fermentacji, a tutaj u nas w Europie Środkowej czy wschodniej, zachodniej, no to raczej piwa dolnej fermentacji. Czyli jednak dolna fermentacja rządzi, skoro to są pilsy, skoro to są wszystkie... Ilościowo, ilościowo. ilościowo w Europie myślę, że tak, z wyróżnieniem Belgii, no bo tam zdecydowanie Belgia, Holandia to jest górna fermentacja, no i Stany Zjednoczone. One opływają w górną fermentację. Tak? W ogóle Stany Zjednoczone to taka jest. E, idylla dla piwoszy, ponieważ tam ludzie no. No, nie ograniczają się niczym. E, browary naprawdę kombinują, jak mogą i często wychodzą im ponoć. ponoć świetne piwa. Przepraszam, za przejęzyczenie. A on tylko herbatę pije. E Okej, okay, albo w sumie no, tak, tak. miałem to później zagadać, ale w no, pogadajmy o tym chwilę. Jak wygląda tak naprawdę rynek, rynek, jak na rynek piwa za granicą w innych krajach? Bo no, ludzie w Polsce żyją Polską, żyją sobie polską polityką, żyją sobie tym, co widzą w sklepie i tak naprawdę rzadko się zapuszczają za granicę, czasem do jakiegoś hotelu, ale to i tak nie za często. Czy rynek piwa za granicą, w innych krajach Stany Zjednoczone na przykład, albo inne kraje różni się jakoś diametralnie od tego, co widzimy w Polsce? Bardzo przede wszystkim górną fermentacją w Polsce jest naprawdę garstka browarów, które stosują górną fermentację i jak już się takie piwo trafi, no to niestety jest bardzo drogie, z reguły to są ceny powyżej 5 zł za butelkę a na zachodzie no to na zachodzie myślę Belgia, Holandia no i Stany Zjednoczone i Anglia, no to tam górna fermentacja jest naprawdę bardzo powszechna. Ludzie lubią te piwa, no bo ja nie ukrywam też, że wolę górną fermentację od i po prostu jakoś mi to bardziej pasuje. No i ten rynek jest naprawdę, jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to jest najbardziej zróżnicowany rynek pod względem piwa. Później jest pewnie Belgia, Anglia, Niemcy. No ale Stany tutaj są naprawdę wielką potęgą. Czyli jest dużo browarów, tak? Duża firma. Oj, jest mnóstwo. Naprawdę jest, jest, jest pełno browarów takich kraj. przemysłowych, dużych. Jest dużo browarów rzemieślniczych. Jest też dużo browarów restauracyjnych. I każdy robi piwo na swój sposób. Oni nie starają się trzymać na przykład stylu jakiegoś. Tylko sami wymyślają coś nowego i, i potrafią robić niesamowite rzeczy. Mhm. Słuchaj, bo, bo, bo w Polsce to no, zrobiła się no, te ostatnie lata, właściwie może powiem tak, kilkanaście lat, ostatnich, z tego co z moich obserwacji, to jest no, taka straszna unifikacja piwa, tego smaku piwa, że, że po prostu ludzie idą, patrzą w sklepie, jest żółty napój i to jest piwo. Jedno takie w uniwersalnej. Właściwie połowa, czy trzy czwarte marek właściwie ma, ma identyczny smak, czy bardzo podobny. A, a dopiero ostatnie lata, z tego co widzę, to jest jakiś taki renesans ta, takich bardziej oryginalnych smaków, takich bardziej lokalnych browarów, czy w ogóle ten o, ostatnio wysyp różnych niepasteryzowanych, naprawdę, albo, albo tylko w teorii napojów powiedz mi, bo to rozumiem, że na zachodzie to jest normalka, tak? Że tam każdy może znaleźć oryginalne smaki. Jeszcze nie jest takie, że wszędzie są tylko pilsy. Tak, na zachodzie to jest normalne i dobrze mówisz, że tutaj ten rozkwit w Polsce to jest renesans, ponieważ kiedyś były naprawdę różne piwa w Polsce ważone i z reguły każdy browar miał w swoim portfolio piwa zarówno jasne, jak i ciemne, dolnej, i górnej fermentacji. No i tak jak mówisz, nastąpiła ta taka dziwna unifikacja. Nastąpiła no. moda na to, że no pasteryzowane zrobi... piwo jest lepsze z zachodu i, i wszyscy podążyli w jednym kierunku jasnego, niedobrego lagera. Bo zrobiły się trzy koncerny, tak? Badaj, że chyba... Tak, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Karsberg Polska. No i oni mają, nie pamiętam już dokładnie jaki procent rynku, no ale to jest naprawdę... Czy znaczna część powyżej 70%. Sko, w cholerę tak naprawdę, tak naprawdę idąc sobie w jakimś mieście, wiesz, na, nawet nie, nie tam, nie tam gdzie, gdzie przebywam jakąś większą ilość czasu czy, czy tam Kraków, czy Warszawa, czy to, to jak, jak jestem w jakimś innym mieście, to, to ja chciałbym wejść do knajpy i napić się czegoś lokalnego. Pokażcie mi, co tutaj ważycie tutaj, a, a nie, a tu wszędzie żywiec, no, wszędzie lech. Mhm. Wszędzie, wszędzie to znam, bo w, każdym, bo w każdej najmniejszej dziurze tego kraju jest ten pieprzony lager. Powiedz mi, dlaczego wszędzie w Polsce jest ten żółty napój, smakujący płasko, niejako? Dlaczego ludzie kochają lagera? Polacy. No, myślę, że tutaj Wytłumacz trzy, mi. trzy powody pewnie tutaj decydują o tym. Pierwszy reklama, drugi nieświadomość klientów i trzeci znowu reklama. To dlaczego na zachodzie Jeżeli są świadomi? Jesteś... Przepraszam. Dlaczego na, dlaczego na zachodzie są świadomi, bardziej świadomi? Dlaczego tam kupują coś? Nie wiem, jest większy rynek na te lokalne piwa. Kiedy, kiedy w Niem ok, kiedy, kiedy, kiedy jeżdżę jadę do Niemiec, to wiem, że mogę sobie wypić bardzo ciekawe okazy w różnych knajpach. No. Tak, owszem możesz, ale... Niemcy też nie są taką do końca idylą, ponieważ mają coś takiego, co się nazywa prawem czystości składu i mm. mają określoną ustawę, która mówi o tym, co może być w piwie. Mm -hmm. No i przez to ich na przykład rynek jest uboższy niż rynek belgijski, mm -hmm. ale za to jest dużo bogatszy niż polski. Mm -hmm. No Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, być może z tradycji. Tego, że Niemcy przywiązali się do pewnych styli piwa, jak na przykład pszenica, jak koźlak, jak Kelsz, jak Alt i różne inne piwa, w tym również pilsy, które w Niemczech są naprawdę bardzo dobre. A w Polsce, no cóż, straszna, strasznie dużo browarów zostało zamkniętych w ciągu ostatnich 20 lat. No i przetrwali tylko ci najwięksi, którzy tak naprawdę zadecydowali, że nie opłaca się eksperymentować bo lepiej wypuścić coś bezpiecznego. No i wypuszczali te bezpieczne lagery. Ludzie się do tego tak przyzwyczaili, że w tym momencie dasz na przykład komuś jakieś bardziej nachmielone piwo, czy piwo ciemne. No to on spróbuje, powiem ciekawe, ale to jednak nie smakuje jak lech, czyli to jest niedobre. Bo ludzie są przyzwyczajeni do jasnego, pełnego. No i ciężko jest przyzwyczajenia zmienić, jeśli ktoś no tutaj... Nie, nie przejawia jakiejś pasji czy chęci poznawczej, no to, bo to jest no tak, ciężko. Bo i, i jeszcze się tutaj dopytam o te, o te lagery, ale to jest tak naprawdę troszkę szerszy problem. Ja, ja nie wiem, czy tylko w tym kraju, ja nie chcę tak narzekać na danych na Polaków, bo tak naprawdę nie wiem, jak jest w innych krajach, bo nie jestem aż takim ekspertem. Niemniej, to się przekłada w, na, wiele różnych, na wiele różnych spraw. To znaczy, że Polak, Polak, no niech będzie ten Polak. Polak sobie E, lubi e, wypić jasne piwo, e, lubi następnie wypić sobie słodkie wino. E, lubi wypić no, czystą wódkę. Nie, e, nie wiem, lubi zjeść śledzia i e, zupełnie nie widzi bogactwa świata, które się przed nim, przed nim tutaj ukrywa. To znaczy, że że piwa to jest w ogóle taki konglomerat smaków niesamowity. Wina to w ogóle jest to w ogóle jeszcze, jeszcze większy konglomerat. Mocne trunki, no, w ogóle gatunków whisky w ogóle jest tak, te, te, też mnóstwo i też każdy ma swój charakter. No, I tak naprawdę ja nie widzę tutaj wokół siebie jakiejś takiej ciekawości do odkrywania świata. Może to nie, nie wiem, troszkę jest taki... No, no nie nie, nie troszkę taka, taka cecha narodowa może, że, że może tak nie, nie, nie lubi Polak ryzykować za bardzo, ja wiem, jak jedzie na wakacje, to zawsze jedzie sobie w takie miejsce, gdzie po pierwsze a jest przewodnik, który go oprowadzi po tam 14 zabytkach w danym mieście i, i położy go na plaży i to jest koniec atrakcji. I w ogóle nie, nie jest w ogóle ciekawy tego, czy, czy świat kryje w sobie coś, coś więcej. Więcej. Nie? Oni chcą mieć, nie wiem, włączyć telewizor, mieć te same seriale, te same powtórki, powtórek, powtórek, powtórek po raz kolejny i tak przeżyć życie. I dlatego mi się nie podoba życie w tym kraju. Dobra, ale to była taka re to hmm. była refleksja, to chcesz coś dodać? Tak, bo wydaje mi się, że no coś w tym jest, że Polak lubi to samo cały czas. Ponieważ na przykład jako dziecko byłem chyba 6 czy 7 lat z rzędu nad morzem na wakacjach. Mhm. Zawsze w koło brzegu, zawsze w tym samym ośrodku, zawsze w tym samym domku numer 3. Więc naprawdę coś w tym musi być. To jakaś tradycja się wywiązuje tego, że Straszne, e, nie? nie lubimy zmian. Ale to jest po ok prostu nie lubimy zmian. i No, no straszne, przykre. Ja no. wolę się otwierać na nowe rzeczy, nowe smaki. I... No to jest okropne. No i muszę bo... powiedzieć, że dobrze na tym wychodzę. Ja wiem, że jest okropne, ale no co? Zmusisz kogoś, żeby poznał coś nowego. Nie znowu, chcę, chcę zaciekawić, chcę zaciekawić między innymi właśnie tą audycją, dlatego między innymi mi się podoba twoja audycja, że ty, bo to okej, okay, no piwo, no to nie jest nic, nie, nie jest jakaś kwestia, nie wiem, przeżycia, tak, egzystencji, wiesz, no nie, nikt nie umrze, tak, czy, czy tam nikomu się nic jakiegoś takiego wielkiego nie stanie, jeżeli tej audycji nie przesłucha, ale, ale, Między innymi ta audycja właśnie otwiera człowieka, mam nadzieję, na to, żeby poznawał inność, poznawał to, co jest barwniejsze, ciekawsze i bardziej interesujące, a przynajmniej bardziej oryginalne, tak? Nie mm -hmm. wiem, żeby, żeby nie pić wciąż tego samego gatunku kawy, tylko żeby sobie kupić jakiś inny gatunek kawy, żeby sobie czasem spróbować jakieś inne napoje, nie wiem, yerba mate, w ogóle też kolejne jakieś szerokie menu, ale, ale tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, żeby odkrywać świat i, i dlatego to mi się podoba. Powiedz mi, ty użyłeś tutaj kolejnego sformułowania, więc wróćmy do początku. Mocno nachmielone, co to znaczy piwo? To znaczy, że w trakcie ważenia piwa zostało dodane więcej chmielu, niż to jest na przykład dodawane do lecha czy do żywca. I czym to piwo... się objawia? Mhm. Czym to się objawia? Może się objawiać na kilka sposobów. Na przykład gorzkim, bardzo gorzkim smakiem, ale również może piwo się robić. No. Mamy chyba jakieś problemy z połączeniem, to zaraz do nas Mateusz wróci. A ja przypomnę, że słuchacie kontestacji, wydania głównego i dzisiejsze, dzisiejsza audycja jest nienadawana na żywo. To znaczy jest nagrywana wcześniej troszkę i możecie sobie ją słuchać 26 grudnia zaraz po świętach. A czy może to jest pierwszy dzień świąt chyba, czy drugi dzień świąt? Jak, jakoś tak, nie, nie, nie, jakieś święta chyba wciąż są dalej, ale to jest, jest nieważne. Tak, jest, jest już Mateusz z nami z powrotem, to ja tylko dokończę. Czy już mnie słychać? Teraz Cię słychać, tak jest. Ja tylko powiem trzy słowa jeszcze, że, że, że dzisiaj mamy audycję o piwie z naszym gościem Mateuszem Baniuszewiczem, z Banią, twórcą audycji o piwie, która się w kontestacji pojawiła parę tygodni temu, a on sam ją już od prawie dwóch lat nadaje. Mateusz, bo Cię trochę tam Cię przerwało w środku mówiłeś o tym, że są bardziej nachmielone niż te zwykłe lagery w, w no, które są kupowane w sklepach i objawia się to, że mogą być gorzkie lub? Lub mogą być na przykład bardziej takie trawiaste, żywiczne mogą mieć jakieś posmaki drewna to naprawdę chmiel może nam tutaj e, dziwne, różne, fajne rzeczy z piwem robić. Mhm. Również e, aromat, czyli zapach tego piwa może być od takiego trawiastego, drzewnego do takiego naprawdę e, mocno chmielowego. No, ciężko jest wytłumaczyć zapach chmielu, ale jest on naprawdę bardzo przyjemny. Mhm. Czyli te mocno nachmielone to są w takim razie te lepsze, te, te, te oryginalniejsze, może tak, te oryginalniejsze, tak? te bardziej warte poznania. No ciężko powiedzieć z jednej strony y, tak, bo na przykład jeżeli weźmiemy, spojrzymy na gatunki piw takich jak India Pale Ale czy American India Pale Ale, to naprawdę warto sięgnąć, ale to już jest taka y, radykalna bomba chmielowa y, i tam chmiel jest naprawdę sypany kilogramami do tych piw, a jeżeli chcemy na początek czegoś delikatniejszego, ale jednocześnie z wyraźnym akcentem chmielowym, no to polecam pilsy. Z tym, że pilsy niemieckie, pilsy czeskie, byle nie polskie, ponieważ te to nawet nie leżały koło chmielu. Okej. Okay. To powiedz mi, skąd ty bierzesz piwo w takim razie? Do oczywiście swoich audycji. Jest w Polsce dużo sklepów specjalistycznych, które zajmują się tylko sprzedażą piwa. Mhm. W każdym większym mieście takiej sklep się znajduje. A to są jakieś sieci? Mhm. To są jakieś sieci, czy to są jakieś pojedyncze sklepy? To są pojedyncze sklepy, nie ma sieci. A to po, przynajmniej nie wiem nic o sieciach. To poleć jakiś. Ty. W jakim ty mieście mieszkasz? Ja nawet nie wiem. Ja w Szczecinie. W Szczecinie jesteś. To, to, w Szczecinie to poleć jest stamtąd. sklep Elysium, który ma bardzo bogatą ofertę piw. No jest jeszcze jeden sklep, którego nazwy niestety nie pamiętam, jeszcze tam nie byłem. Ponoć zapowiada się na dobrze prosperujący sklep, ale jeszcze do Elysium trochę im brakuje. Bo, a można przez internet sprzedawać w Polsce biwo, czy nie? Można. Dwa sklepy sprzedają. Jeden to jest na pewno Smaki Piwa mhm. pisane łącznie.pl i tam możemy zakupić piwa belgijskie, czyli te jedne z najlepszych na świecie. Z tym, że no, trzeba się liczyć, że cena takiego piwa zaczyna się od 10 zł, no i rośnie praktycznie bez granic. A powiedz mi, czy ty yy... ale no. Dzisiaj próbowałem jedno piwo belgijskie, znaczy nie holenderskie, ale uważone w belgijskim stylu. I muszę powiedzieć, że naprawdę warte 10, warte nawet więcej wydania. 15 zł myślę, spokojnie by można było za takie piwo wydać, bo jest naprawdę nieprzeciętne. No właśnie, powiedz mi, ponieważ Polacy przywykli wydawać na piwo 2 zł. Tak? Teraz 3 ostatnio, po ostatnich podwyżkach naszego super premiera. Ale mhm. no generalnie krążą w tych tam powiedzmy wartościach tak złoty dwa złoty 3 do 4. A w ogóle tak naprawdę nie zdają sobie, znaczy nie, nie, nie wyobrażają sobie, że mogliby wydać na piwo 5 zł, a ty mówisz im, żeby wydali 15. No, to jeszcze zależy, jak to do tego podchodzi. Kawę też możesz kupić za 10 złotych możesz kupić za 110 i no kwestia tego, jak to smakuje, prawda? Mhm. Nie trzeba wydawać koniecznie 15 zł na piwo, żeby wypić coś dobrego, ponieważ dobre piwo można wypić za 2 zł, jak najbardziej. Tylko, że trzeba odpowiednio szukać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy wypić dobre piwo za 2 zł, no to szukamy piw takich jak lubuskie, jak noteckie z Czarnkowa, jak Gniewosze, może na przykład piwa z Fortuny, no te powiedzmy 2,50 kosztują. Ale no, cały czas tutaj operujemy kwotami poniżej 3 zł i da się za tą cenę w Polsce kupić dobre piwo. A jeżeli ktoś na przykład mieszka blisko niemieckiej granicy, no to polecam wybrać się do jakiegokolwiek sklepu w Niemczech, bo za cenę do 2 zł, to w piwach możemy jak w gruszkach o lęgałkach przebierać. Tak, w niemieckich sklepach? Tak, jak najbardziej. Często piwa razem z kaucją za butelkę kosztują do złotych 20. Zł w przeliczeniu nie? na złotówki, więc naprawdę no. można za grosze kupić piwo, które będzie bardzo dobre. Te, wr te wredne, nie drogie Niemcy, tak? Które... Te, które u nas panią benzynę tankują za 6 złotych. <laughs> Ostatnio jechaliśmy tak na Oktoberfest, nomenomen. I, i, I minęliśmy granicę, tak nieopatrznie zupełnie. Tak patrzymy, a tu, a tu już jesteśmy za granicą, i tu na stację benzynową 8 zł. Benzyna, ale to już, już za parę miesięcy u nas również się to zrówna. Powiedz mi, czy. że troszkę, troszkę odpowiedziałeś, ale tak, z drugiej strony zapytam, czy te piwa, które są rzeczywiście drogie, czyli te, które kosztują powiedzmy sobie 10 zł, w górę. Czy, mhm. czy one są statystycznie dużo lepsze, nie wiem, ciekawsze w smaku, ja wiem, nie, wiem, nie, wiem, jak, nie wiem, czy da się powiedzieć w ogóle o piwie, że jest lepsze. No, o, o winie podobno się da, ja nie jestem znawcą wina, ja, ja, jestem, ja gustuję właśnie w piwie i w whisky i w whisky rzeczywiście da się powiedzieć, że generalnie z tych droższych gatunków jest więcej dużo lepszych, tak? Czy o piwie da się tak samo powiedzieć, czy to jest niezależne od, zupełnie od ceny? Znaczy na pewno da się powiedzieć, że jest duża szansa. Im piwo tańsze, tym będzie gorsze. No to tak. No tak, ale ciężko mi jest powiedzieć, czy na przykład na pewno nie jest tak, że każde piwo za 10 zł będzie lepsze od każdego piwa za 3 zł. Absolutnie tak nie możemy powiedzieć, ale na pewno szukając piw za 10 zł natkniemy się na więcej gatunków do wyboru. Tutaj już będziemy mieć masę piw importowanych, czy to z Anglii, czy to z Niemiec, czy na przykład z Belgii też się da znaleźć do 10 zł. Mhm. Ale, ale no, nie każde piwo musi każdemu smakować. tak? Tutaj gusta naprawdę są różne i możemy trafić piwa, które będą słodkie, które będą gorzkie, które będą kwaśne niczym sok z cytryny. Takie również mi się zdarzyło pić. No i trzeba myślę wybierać z rozwagą, jeżeli sięgamy po coś droższego. Najlepiej posłuchać na przykład podcastu o piwie i dowiedzieć się co będzie ciekawym piwem i jak nie wtopić pieniędzy. Ponieważ no, zdarzają się za duże pieniądze straszne piwa. Mm -hmm. Bo można kupić piwo z, w cenie flaszki wódki <grym> polskiej. O, można kupić piwo w cenie komputera. Poważnie? Tak, poważnie. Ale te, Jedno to z najdroższych te... piw no. kosztuje około 600 albo 800 dolarów za butelkę 03. Także. Bywają piwa strasznie drogie, niewyobrażalnie. Raczej. Ja, to ile oni ważą? 10 litrów rocznie tego? Czemu to jest takie drogie? E, nie wiem, ponieważ dokładnie się no, nie zagłębiłem nad tym tematem, e, ale jest to bardzo unikalne piwo, które w Polsce jest nie do dostania. Najbliżej jest chyba w Norwegii. E, no, ale jest to jakiś e, unikat, który jest ważony bodajże w Anglii. Mhm. E, no i nie mam pojęcia, czemu to piwo tak jest takie drogie. Nie znam absolutnie nikogo, kto by go próbował. Nawet przez jakieś wirtualne znajomości. Nawet nie ma kogo się zapytać, co jest w tym piwie takiego fascynującego, ponieważ nikt tego nie wie. Ona jest po prostu drogie, ale ma na pewno ładną butelkę. I nikt go nie próbował dotychczas. Nie. No. No. Ja przypomnę, że słuchacie, kontestacji dzisiaj jest nagranie nie na żywo dla odmiany. Poświąteczne, 26 grudnia, tak, 26 grudnia jest dzisiaj. I dzisiaj jest, mamy gościa, Banie Baniuszewicza z audycji o piwie, który jest znawcą tego złocistego trunku i który od jakiegoś czasu tutaj w kontestacji nadaje, nadaje, nadaje tą audycję. I ja chciałbym powiedzieć, że pod twoim audycją jest zero sponsorów. znaczy, że żaden sponsor nie dał ci na piwo i to jest skandal. To znaczy, że ja chciałbym, życzył, znaczy, znaczy może życzyć ja sobie nie mogę, ale chciałbym, tak wyrażam taką nadzieję, żeby po tej audycji się pojawiło tam parę wpłat, na, na zakup piwa, żeby, żeby, żeby było po prostu materiał do testowania, bo przecież to kosztuje wszystko. To, to nie jest za darmo i to on, on tego nie robi dla przyjemności. Nie, nie, on to jest ciężki, ciężki kawałek chleba, który trzeba kupić, a potem wypić sobie. Słuchaj, Mateusz, słowniczek pojęć. Wracamy znowu do początku. Mhm. Mówisz, o czym jeszcze nie mówiliśmy, nie mówiliśmy e, o wysyceniu. Czy mówiliśmy? Echa, no to nie, nie oczywiście chodzi o jest? nasycenie dwutlenkiem węgla. Czy coś jest mocno gazowane, czy jest lekko gazowane? I rozumiem, a, że nie ma jednej normy gazowania piwa. Nie ma. Na gazowanie piwa no, zależy od tego, ile damy czynnika, a, który wywołuje nam bąbelki w piwie, czyli w piwowarstwie domowym to jest po prostu dosypanie odpowiedniej ilości cukru do butelki z piwem no i im więcej tego cukru wsypiemy, tym bardziej będzie piwo nagazowane mm -hmm. także tutaj jest odczucie tego nagazywa nagazowania też jest czysto subiektywne, ponieważ to co dla mnie jest na przykład wysokim wysyceniem dla kogoś, może być tylko średnim czy niskim nie ma żadnej miary na to mm -hmm. no, a powiedz mi Powiedz mi taką rzecz, czy. A są w ogóle piwa w ogóle ten? W ogóle nie, nie, niegazowane? Czy coś takiego nie istnieje? Coś takiego kiedyś istniało, ponieważ ludzie nie wiedzieli, że można powtórnie fermentować piwa w butelce, żeby one się nagazowały. Aha. I tak wyglądały pierwsze piwa, które w mezopotami powstawały. No były bardzo słodkie były absolutnie niegazowane. I w tamtym roku, albo dwa lata temu naukowcy odkryli zapiski i manuskrypty, na których były przepisy na właśnie takie starożytne piwo i postanowili je odtworzyć i również odtworzy, odtworzyli to piwo niegazowane. Ono było do kupienia w cenie po 150 dolarów za butelkę. No i ponoć było w miarę możliwości oczywiście zbliżone smakiem do tamtego starożytnego piwa no i tak jak mówię, było niegazowane. A dzisiejsze piwa no to raczej są wszystkie gazowane, jedne bardziej, drugie mniej. Jeżeli ktoś chce spróbować takiego mało nagazowanego piwa, to polecam Guinnessa w wersji puszkowej. Tam gazu jest naprawdę jak na lekarstwo. Niemniej jednak piwo jest bardzo dobre. No właśnie, powiedz mi, o, o, o właśnie specjalnie o Guinnessa chciałem sp spytać. Co sądzisz o Guinnessie? Bo to jest no piwo z gatunku... Popularniejszych, a bardziej wyjątkowych. Tak? Znaczy, może jest popularny jako marka, natomiast jako gatunek w Polsce to jest mało znane no w Polsce ponieważ. Tak. To, jest, to jest stout, Czyli piwo ciemne, praktycznie czarne. I go... O niskim wysyceniu. I gorzkie, a nie, a nie słodkie, to co lubią Polacy. Polacy lubią słodkie rzeczy. Aż się żygać oczywiście... chce. No, uh -huh. o tym też możemy później porozmawiać o obecnych trendach na rynku które są straszne ale Guinness właśnie jest fajny, taki gorzki kawowy, ja uwielbiam to piwo no ale wielu osobom to piwo się kojarzy z takim snobizmem, ponieważ tak? często ludzie chcąc pokazać jacy są fajni, zamawiają sobie Guinnessa ale myślę, że piwo jest warte sięgnięcia ponieważ, no, tak jak mówię, mi bardzo smakuje jest bardzo dobre ja na mojej drugiej randce z moją żoną byłem właśnie na Guinnessie i się dobrze skończyło. Ale, ale tu jest różnica rzeczywiście pomiędzy lanym piwem, a tym puszkowym takim. To jest chyba według mnie coś innego trochę. Czy... Jest różnica, ponieważ piwo puszkowe zawiera taką kuleczkę, co się no. widget nazywa, Takie i ta jest. kuleczka jest wypełniona azotem. I ona tak. powoduje taki efekt kaskadowy w szklance, czyli jak nalejemy Guinnessa sobie, to on na początku nie jest czarny, tylko ma kolor takiej kawy z mlekiem i gazuje w dół. To naprawdę fenomenalnie wygląda. A piwo w knajpie, no oczywiście, nie posiada tego azotowego widgetu, tylko jest taką specjalną pompką pompowane. To nie jest nalewane w taki zwykły sposób jak na przykład lech. Mhm. I tak naprawdę widget jest symulacją tego nalewania pompką czy udaną, czy nie, to nie wiem, ponieważ nigdy jeszcze nie spotkałem lanego Guinnessa, niestety. Jak to e, no No niestety nigdy w knajpie nie trafiłem. Raz e, trafiłem do knajpy, gdzie był lany Marfis, czyli piwo bardzo podobne Krak do Guinnessa. Kraków, Kraków Irish Pub. Dwa, dwa Irish puby są. Tak, e, jedyne 400-500 kilometrów. No, no, dla Guinnessa to warto. Na pewno kiedyś wpadnę. Nie, nie wiem, czy w Warszawie tu jest coś takiego, bo, a bo w Warszawie w ogóle jest bita. Nie, to jednak, co, co by nie mówić, Kraków pod względem pubów e, rządzi. To jest właściwie jedyna rzecz, pod, pod względem której rządzi. E, więc tam warto, tam warto pojechać, bo tam jest już jeszcze kilka, nie, nawet nie kilka, tam jest kil, kilkadziesiąt oryginalnych miejsc, które, w których można się napić również oryginalnych rzeczy. Jak widać, Guinness też jest oryginalną rzeczą już teraz. A to no, to Już coraz mniej się staje oryginalną, ponieważ ma oficjalnego polskiego dystrybutora, którym jest e, bodajże Grupa Żywiec, o ile się nie mylę. Mm -hmm. e, czyli no, piwo teoretycznie powinno stać się bardziej popularne w Polsce, ponieważ no, Grupa Żywiec powinna je e, upychać do wszystkich sklepów, w których ma swoje piwa. No, mm -hmm. Myślę, że to z korzyścią dla konsumentów jak najbardziej. Ty pamiętasz... E... Kiedyś takie piwo reklamował a, y, Jagielski Wojtek, wampir. Y, mm, mm, próbuję sobie przypomnieć, ale... Bo właśnie do... zginęło mi, po prostu wypadła mi tamta marka teraz z głowy. To nie był Docking the Fog? A, nie, nie, to nie... A, a, to dobrze przypomniałeś zresztą. Właśnie, co się stało z Docking the Fog? To było też bardzo fajne piwo. Nie ma. Piwo zniknęło z rynku i nie powróci. Ja, ja ja pamiętam jeszcze jak, jak z Martinem sobie, jak się spotykaliśmy na nocnych takich posiadówach, graliśmy sobie w gry, to kupowaliśmy do the Fog'a właśnie wtedy na całą noc. No, no niestety piwo zostało chyba dwa lata temu wycofane, ale jakoś ja go ze sklepów już długo, długo nie kojarzę. Ja rzeczywiście przynajmniej się piwie, było takie i to było bardzo dobre piwo, jak na polskie warunki oczywiście. No, znaczy... było ciekawe. No, czyli nie podzielasz tego entuzjazmu. To było tak... mhm. już, już nie do końca pamiętam, jak smakowało, ale na pewno było ciekawe. To było tak właśnie takie łagodne, o dziwo. I o o dziwo i łagodne piwo, a smakowało. To w takim razie pogadajmy troszkę o trendach, w, jakie panują w tej chwili w piwie i... Co, co tobie się w tym nie podoba? Bo ty tak, tak sobie obserwujesz rzeczywistość, ale to też, wiesz, wyraź swoje zdanie, czy coś ci się podoba, czy coś ci się nie podoba, czy coś powinno być inaczej. O, Wszystko no. powinno być inaczej, ale to może zacznę od tego, co mi się nie podoba. Po, po, ponieważ... poza, poza akcyzą oczywiście. No. To, to jest straszne. Ale jakieś dwa lata temu nastała taka moda na piwa pasteryzowane. Obecnie każdy browar ma w swoim portfolio jakieś piwo niepasteryzowane. Tak pisze przynajmniej. Tak, który, no I to jest oczywiście straszny taki marketingowy bełkot. Co prawda formalnie piwo jest niepasteryzowane, ale zamiast pasteryzacji jest stosowana mikrofiltracja. Czyli są takie sita z bardzo maleńkimi dziurkami i przez to się przelewa piwo. I na tych sitach osiadają różne białka, różne drożdże czy jakieś bakterie, które by mogły spowodować szybsze zepsucie się piwa. No ale jednocześnie przez to, że te białka osiadają, no to piwo traci swój smak. No i browary się reklamują, że to piwo jest zdrowe, że jest i znowu nam, że jest pachnąc różnie od tych zwykłych piw. No, jest, no nie jest to nic pozytywnego, taka mikrofiltracja, no ale jak widać ludzie chcą pić piwa niepasteryzowane, nieważne w jaki sposób. Po takiej modzie na piwa niepasteryzowane nastała moda na piwa miodowe. I to również był straszny szał. Każdy browar też wypuszczał piwo miodowe. No i w 90 przypadkach to były piwa miodowe, czyli takie zwykłe jasne lagery z dodaniem jakiegoś sztucznego miodu. Kilka piw się pojawiło dobrych miodowych, na przykład miodne z kormorana, czy piwo na miodzie gryczanym, lubuskie ciemne miodowe, no to są wszystko ciemne piwa, a takie trochę bardziej oryginalne, nie wiem, piłeś jakieś miodowe piwa? Ja piłem właśnie na, na miodzie gryczanym, tak. Z... Tak, bo, koło, bo jak odwiedzam Martina znowu, tutaj nam powrócić drugi prowadzący audycję, to ale on koło siebie, koło miejsca zamieszkania miał taki sklepik malutki, gdzie, gdzie gość, wiesz, tak wyglądało trochę jak menelnia, ale gość tam sprowadzał bardzo ciekawe piwa, właśnie między innymi to. Dlatego się zapoznałem z tymi i z wieloma innymi. Także było bardzo dobre. Mhm. Tak, a po tej modzie na piwa miodowe mamy nową modę, i To jest, są jako? piwa owocowe. Poważnie? I jest, poważnie i to jest straszne. Bo ile na przykład w Belgii też się waży piwo owocowe, jak na przykład Kirki. No. no to tam wygląda to trochę jak proces produkcji wina. Ponieważ piwo jest robione razem ze sfermentowanymi wiśniami w otwartych kadziach, gdzie fermentacja następuje pod wpływem drożdży, które w powietrzu się unoszą. I to piwo może być tylko w pewnym rejonie Belgii robione, ponieważ nigdzie indziej nie ma w powietrzu tych drożdży. W Polsce do piwa leje się sok wiśniowy, sok cytrynowy. A są również takie egzotyki jak piwo o smaku pomelo. Więc naprawdę ręce opadają. Różne wynalazki typu śliwka w piwie, wiśnia w piwie, jabłko w piwie. No naprawdę browary walą, co mogą do tego piwa. Jest dużo piw malinowych. E, ostatnio witnica to już w ogóle sobie w kolana strzeliła, jak wypuściła piwo o smaku cappuccino. <śmienny> <śmienny> Ty, ale to jest coś takiego, jak, jak dodawanie, jak, jak, nie wiem, jak w restauracji, jak idziesz, a tam ci dodają taką przyprawę, nie wiem, jakiś kucharek na przykład, albo jakieś takie gotowe przyprawy, gdzie masz glutaminian sodu, i parę barwników i konserwantów, które co, co ma nie, nie wiem, czy to nie jest nawet gorzej. To jest tak, jakby ci w restauracji podali na przykład, byś zamówił sobie kotleta, oni by wyciągnęli kotleta zrobionego w jakimś, wiesz, kupionego hamburgera w supermarkecie i go polali jakimś sztucznym sosem. No, to jest tragedia. No, ale, ale symuluje jakoś tam smak. No, to, to dobrze powiedziane, symuluje. Ponieważ te owocowe piwa, no to często nie leżały ani koło piwa, ani koło owoców. To powiedz mi, co powinno charakteryzować dobre piwo? Jak sobie wiesz, jak przychodzi taki, powiedzmy, ten człowiek, który tutaj przyszedł do kontestacji, trafił przypadkowo na tą audycję, bo akurat jest tam na kacu po, po świętach, i chciałby, nie wiem, przed dziew albo może przed dziewczyną, to może to zły przykład, ale przed kumplami, chciałby uchodzić za takiego znawcę piwa, czyli jak powinno wyglądać dobre piwo. To, po, to co byś mu przekazał takiemu laikowi? Żeby przede wszystkim zapoznał się z tym, jakie mogą być gatunki piwa, ponieważ nie ma recepty na to, jakie piwo jest najlepsze. Mamy powiedzmy 30 czy 50 gatunków piwa no i każdy się diametralnie różni od innego. No i Ciężko jest powiedzieć, czy piwo każdy musi być dobrze nachmielone, czy każde musi być mocno gazowane czy każde musi mieć wysoki czy niski ekstrakt czy każde musi być złote czarne czy brązowe czy może jeszcze jakieś inne. Nie ma recepty. W niektórych piwach na przykład piana jest pożądana w niektórych nie jest. W niektórych piwach chcemy wysokie wysycenie w niektórych chcemy niskie. Myślę że warto spróbować każdego rodzaju piwa i na przykład jeżeli stwierdzimy że któryś gatunek nam smakuje no to poruszać się w obrębie tego gatunku i wyławiać coraz to lepsze piwa I wtedy możemy zabłysnąć wiedzą, że na przykład wiemy o stałcie wszystko i ten jest dobry, ten jest słabszy, ten to w ogóle nie warto sięgać, a ten jest przepyszny. I myślę, że warto zacząć od jakichś takich jednego, dwóch, trzech gatunków piwa i próbować w nich się rozeznawać, jeżeli oczywiście chcemy tutaj zabłyszczyć przed kimś wiedzą na jakiś temat ponieważ no, spróbowanie po jednym piwie z każdego gatunku da nam tylko pogląd na to, czym się piwa od siebie różnią. No ale ciężko jest powiedzieć, czy to piwo było dobre czy złe w odniesieniu do innych na tle tego gatunku. Czyli poruszacie po swoim jakimś tam obszarze, tak? No, no myślę, że tak i z czasem no, nabieramy doświadczenia, czyli każde kolejne wypite piwo poszerza, poszerza nasze pole znajomości i warto sięgnąć na przykład po trzy piwa z każdego gatunku. No i najpierw weźmy trzy pilsy, weźmy potem trzy duble, trzy triple, weźmy trzy IPA, weźmy trzy stouty, trzy portery i już będziemy wiedzieć, co z, które z tych trzech piw jest najlepsze z każdego gatunku. A no oczywiście a potem możemy stwierdzić, że lubimy któryś gatunek, któregoś nie lubimy. No ale tak jak myślę, mówię, myślę, że warto mieć rozeznanie co najmniej tych dwóch, trzech piw z każdego gatunku, no bo może być tak, że trafimy na jakiegoś paskodnego pilsa i się zniechęcimy, a tak naprawdę każdy inny pils by nam zasmakował. Mhm. No to powiedz mi, jakie są twoje ulubione piwa? Niech teraz powie autorytet. Ja uwielbiam koźlaki, portery, no i całkiem lubię stałty. Również piwa, takie jak double i triple, bardzo mi smakują. No i próbowałem co prawda jedno piwo w stylu American IPA, ale było obłędne. A co to jest takiego? To jest piwo górnej fermentacji, miedzianej barwy, w który, do którego piwa jest napakowane tyle chmielu, ile tylko się w nim zmieści. Im bardziej gorzkie, im bardziej żywiczne, tym lepsze. Tak mówią rany stylu I, i naprawdę biorąc taką półlitrową butelkę piwa siedziałem nad nim chyba godzinę bo jest tak gorzkie że nie, nie idzie go pić jakoś duszkiem czy większymi łyczkami tylko bierzemy mały łyczek czekamy 5 minut następny i to może się wydawać że się z tym piwem męczymy ale tak naprawdę to my się nim delektujemy i to jest niesamowite jak dobra whisky? Mm, lepiej. Jak dobre cygaro. Tak, dobre cygaro z dobrą whisky. No, a nie, jest coś tym, jest coś. Tutaj, podoba mi się to. To, to jest tak. To, ale no? Myślę, że warto sięgać po te piwa, które tak naprawdę nam smakują. No bo nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś spróbuje na przykład wielu gatunków piwa i stwierdzi, że mu lech smakuje najlepiej. No to, to niech pije tego Lecha, no bo to mu smakuje, no i przecież o przyjemność. tu... Właśnie. Co z tego, że ham Niech sobie pije tego Lecha. Drogą, ja właśnie piję Lecha teraz. Słuchacie kontestacji, przypominam, radia ludzi wolnych. Radia, w którym promujemy wiele takich dla nas istotnych rzeczy. Między innymi znaczy nie między innymi, ale głównie, promujemy wolność, promujemy różnorodność, promujemy przedsiębiorczość, promujemy wszelkie, może nie wszelkie, ale dużo nieszablonowych zachowań, takich, które, które mają wam jakoś ubarwić życie. I dlatego dzisiaj rozmawiamy o piwie, ale nie o takim normalnym piwie, takim jak pije każdy Polak, tylko o takim bardziej oryginalnym piwie, takich bardziej wyrafinowanych smakach, nawet w tak banalnym napoju, jakim jest, jest piwo, żebyście przez to mogli w, jakich, w jakiś sposób poznać różnorodność tego świata, którą tutaj mam nadzieję, że w efektywny sposób jakoś sobie reklamujemy. Mateusz, jesteś z nami znowu. Tak, już jestem, przepraszam za kłopoty z moim łączem. Ależ, nic nie szkodzi, święta mamy, to wiesz, śnieg pada tutaj, kable, kable się mrożą i, i łamią, no, także w ogóle dobrze, że jesteś teraz z nami. No, powiedz mi jeszcze, taka rzecz mnie ciekawiła zawsze, jak to jest, ponieważ z tego, co ja wiem, jeżeli chodzi o proces wytwarzania wina, to, to tak naprawdę te wina mają, znaczy są za każdym razem różne, tak? Znaczy za każdym razem jak się robi wino, to, to wychodzi troszkę inaczej. Nie, nie da się zrobić tak samo, ponieważ są różne, różne owoce, tam różnie ten proces przebiega i tak dalej. Na tym się nie znam i wiem, że w europejskie zasady akcyzowe Wymagają od zachowania od marek win w, w miarę równych poziomów alkoholu, żeby można było akcyzę z tego wyliczyć. Wobec tego, mm -hmm. wobec tego te smaki później się, może, może, może nie, nie, nie styk te smaki, ale, ale sam poziom alkoholu się sztucznie potem. Sztucznie się potem no, modyfikuje, dodając cukru, chyba z, te, z, tego, z tego co ja wiem. No nieważne, w każe... chodzi o to, że zakłamuje się tak naprawdę to, co zostało wytworzone w sposób naturalny, tylko po to, żeby zaspokoić jakichś biurokratów. Powiedz mi, czy. Czemu mi tu coś bzyczy? Już wyrzucam źródło bzyczenia. Powiedz mi, czy w piwie jest tak samo? Czy piwo, jak się robi według, wedle tej samej receptury, czy wychodzi tak samo, czy wychodzi inaczej? Jak to jest? za każdym razem wychodzi inaczej. No, Czyli ideałem się... no? jest żeby wychodziło tak samo oczywiście. No, Ale nie każdy tego umie dokonać. Oczywiście jeżeli patrzymy tutaj na takie molochy jak na przykład Żywiec, Tyskie, Lech no to tam powtarzalność jest naprawdę bliska 100%, Ale w mniejszych browarach no to bywają problemy z powtarzalnością różnych warek. Co ciekawe to jest tak, że jak piwo ma być ważone, to mhm. najpierw przychodzą panowie z urzędu celnego, notują sobie, Znowu. że to będzie 150 hektolitrów piwa o stężeniu 5,7% alkoholu, a, a potem się martwą o to, żeby ci dokładnie tyle wyszło. Czyli to samo. Ja po prostu, tak. co za świat. Nie, nie, nie, nie wierzę po prostu. Ach. No niestety, biurokracja jest przytłaczająca i póki co na razie nie da się tego uniknąć. A to jest straszne, to jest po prostu, nie, nie, nie, nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić, wiesz, jak... Okay. Nie ma miejsca na ludzki błąd, czy na jakąś nagłą no na kreatywność. Właśnie to nie, nie chodzi o błąd, chodzi właśnie o różnorodność taką, wiesz, no jeżeli, nie wiem, sadzisz sobie ogród, to... To, to, to, to różnie wychodzą te, te rośliny, które tam... Nie, nie, tak, tak bredzę trochę, bo nigdy nie sadziłem ogrodu, ale, ale takie mam wyobrażenie, że jak rośnie sobie las, to każde to, to drzewo jest inne i i to świadczy, że ten las jest fajny, że jest ciekawy, że jest taki, do którego fajnie sobie pójść, że, że te drzewa nie rosną te same w jednej linii albo w, w dwóch liniach, tylko one są, każdy jest inny, każdy jest jakoś tam różnorodny. Czyli w takim razie te takie, powiedzmy sobie, mniejsze browary, mniej sfabrykowane, z, z, z technokratyzowane rozumiem, że każdy rocznik danego piwa, czy tam co, co jakiś czas, one mogą się od siebie różnić, tak? To nie jest to samo. O, to, to jeżeli jest na przykład Browar nastawia w miesiącu 10-15 warek, no to każda jest trochę od siebie inna. Jest na przykład takie forum w internecie, browar.biz i tam ludzie namiętnie opisują wszystko o piwach. Tam jest cała baza polskich piw, naprawdę jest każde jedno polskie piwo opisane mhm. i ludzie zamieszczają na przykład Warka z datą przydatności 2 lutego 2012 smakuje tak i tak. Z datą 5 lutego już jest gorsza, i można tam wejść na przykład, przejrzeć sobie taką listę no i stwierdzić, czego warto w sklepie szukać, a czego się wystrzegać. No niestety tutaj te małe browary nie do końca, może nie to, że nie panują nad procesem produkcji, co zdarzają im się jakieś takie wpadki typu. W ekstremalnych warunkach naprawdę e, zakażenia piwa i, i piwa kwaśne, piwa, które śmierdzą octem, piwa, które jakąś szmatą do podłogi śmierdzą. No, oczywiście to jest jakiś tam mały procent rynku, e, no ale niestety zdarza się tak czasami. Mhm. To powiedz mi, w takim razie jeszcze tak w ostatniej części audycji, bo ty miałeś jeden ze swoich odcinków, akurat go słuchałem chyba wczoraj, gdzie opisywałeś blogi w Opiwie, to teraz tak. to, to zanim tam ludzie dotrą do tego do tego odcinka, powiedz mi, jakie miejsca w polskim albo nie polskim internecie byś polecił dla ludzi, którzy chcieliby coś zacząć pić więcej niż tylko żywca. Mogą nie wiem, blogi, fora właśnie jak powiedziałeś, albo jakieś inne miejsca. No to na pewno podstawowym źródłem wiedzy jest forum browar.biz i tam jest upiwie wszystko, z tym, że to jest takie trochę hermetyczne forum. Jeżeli ktoś się na przykład wyłamuje i mówi, że wow, uwielbiam żywca, no to niewątpliwie zostanie na tym forum zbluzgany. co uważam jest rzeczą złą drugim źródłem wiedzy jeżeli na przykład chcemy samemu zacząć w domu ważyć piwo, no to jest portal piwo.org i tam na temat domowego piwowarstwa znajdziemy wszystko. O, o właśnie, to jeszcze pogadamy na temat domowego piwowarstwa zaraz, ale to polecaj dalej. Dobra, następnie to już są w sumie tylko blogi piwne, na przykład smaki myślnik są takie blogi jak Teraz Piwo, Mój Kufelek, Elders Madres, Beer Volute. To taka trochę ciężka nazwa. Nie pamiętam dokładnie wszystkich, ale na pewno linki do tych najbardziej, do tych blogów, które ja najbardziej cenię, znajdziecie u mnie na stronie, czyli opiwie.wordpress.com i na samym dole jest spis tych wszystkich blogów. Jeszcze jest na przykład Browar Kopyra. To jest bardzo merytoryczna strona z tym że trzeba się nastawić na to że niektórych słów możecie nie zrozumieć i warto mieć pod ręką jakiś taki słowniczek piwowarstwa ponieważ koper używa takich określeń jak na przykład np. E, powiedzmy nie mówi że coś jest e, że piwo jest o smaku maślanym tylko koper na przykład sformułuje że piwo Posiada smak dimetylu czy jakiś inny. No, to są takie strasznie chemiczne nazwy. Niemniej, czasami je tłumaczy. Także he, można się tam sporo dowiedzieć, ale też sporo trzeba się dowiedzieć, zanim zaczniemy tego bloga czytać. A powiedz mi, czy są jakieś, znaczy na pewno są, tylko czy, czy znasz jakieś zachodnie wideokasty, podcasty, które się zajmują tym samym? Co ty? Tak. Są na przykład dwa wideokasty według mnie fenomenalne. Jeden to jest Brewing TV. Drugi to jest New Brew New Brew Thursday. I oczywiście oba są do znalezienia w iTunes. No i to wygląda tak że raz w tygodniu jest udostępniany odcinek w Brewing TV o tym jak się waży piwo jakimiś domowymi sposobami. A w New Brew Thursday to jest opisy, recenzje różnych piw. W większości piw amerykańskich, ale również trafiają się tam piwa europejskie. Dodatkowo jest taka ciekawa sekcja, którą można menu nazwać, czyli jakie potrawy pasują do jakich piw. Naprawdę bardzo interesująca. Hmm. Ja się zastanawiam właśnie, dlaczego nie ma, dlaczego nie ma, nie, nie ma podcastu o, o winie chociaż to jest temat chyba dużo szerszy nawet niż, niż piwo tylko. A dlaczego... Był, był, był. Ale skończył się przez... bodajże po piątym odcinku. Właśnie. No. no nie wiem, widać, nikt nie czuje w sobie powołania do nagrywania podcastów. Nie, nie każdy ma smykałkę Marka Kondrata. Tak. Albo o mocnych trunkach. Przecież jest tyle gatunków mocnych trunków. O, myślę że nie każdy mógłby wytrzymać żeby roz... do końca A, odcinka. Wiesz co, ale potem co można żonie powiedzieć wiesz że ja, ja tu kupuję to ze względów zawodowych te tak, kolej... nie, wniosek, kolejne pięć flaszek ale wiesz, ale dobra whisky dwunastoletnia single mold. No um, tak, to trzeba zwrócić też uwagę na to. Jakie to są koszty prowadzenia takiego podcastu? No, racja. Właśnie, jakie są koszty prowadzenia podcastu twojego? Mojego? Myślę, że to pomijając w ogóle wszelkie sprawy techniczne związane ze sprzętem, no to 20 do 40 zł miesięcznie na piwo. Mhm. Tak tak mniej więcej trzeba to liczyć. No to, to tyle dajcie mu właśnie miesięcznie. Przynajmniej, tak, przynajmniej, no. przynajmniej, bo to w ogóle jest wiecie za czas i tak dalej. Bardzo miło by było. No, bo to są wszystko koszty. E, powiedz mi w takim razie, bo rzeczywiście na jakiejś przeglądając sobie Allegro e, trafiłem na, na zestaw do, do ważenia piwa. E, I z tego, co później sobie wygoglowałem, to jest parę osób, które się tym zajmuje e, namiętnie. Powiedz mi, na czym właściwie to polega, e, e, ważenie sobie w domu piwa. O co chodzi? Znaczy, no ja tutaj mogę to od, tylko od takiej strony czysto teoretycznej przedstawić, ponieważ jeszcze sam nie ważyłem. Proszę bardzo. Ale to chodzi dokładnie o to samo, co z domowym wyrobem wina. Żeby uzyskać coś ciekawego yy, tanim kosztem. Ponieważ o, ważąc piwo w domu, no to powiedzmy uzyskanie 40 butelek piwa może nas kosztować 50, może 60 zł. Czyli piwo wychodzi nam złotówka, złoty 50 co jeżeli na przykład weźmiemy się za jakiś mało znany gatunek mm -hmm. to może dać nam nawet dziesięciokrotną oszczędność. Więc e, koszty tutaj produkcji są znikome. Jeżeli byśmy chcieli taki piłkować kupować w sklepie no a myślę że cała frajda polega na tym że nie na tym że oszczędzamy ale na tym że robimy coś samemu tak jak niektórzy kochają gotować w tym również ja. Tak Niektórzy kochają na przykład e, Przyrządzi sobie w domu samemu piwo. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest bardzo prosty, drugi jest trochę trudniejszy, ale dający więcej frajdy. Ten prosty, no to kupujemy w sklepie puchę piwa, takiego w syropie. To ostatnio nawet widziałem, że w Tesco można kupić. Na półkach sobie stoją kilka gatunków do wyboru. Taką puchę podgrzewamy w ciepłej wodzie, wylewamy ją do wiadra, dolewamy wody, mieszamy. Dodajemy drożdże, odstawiamy na dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach wlewamy do butelek, dodajemy cukru, po miesiącu pijemy piwo. Proste. Druga rzecz jest. Te, szybka instrukcja, no, no Druga rzecz jest bardziej skomplikowana, ponieważ kupujemy słody. Słody, czyli jakieś tam ziarenka, czy pszenicy, czy jęczmienia, czy żyta, czy czegoś jeszcze. Te słody należy ześrutować, czyli tak jakby zmielić. Możemy kupić już ześrutowane, albo śrutować możemy sobie w domu, jeżeli mamy śrutownik. Takie słody należy gotować w garnku. No i ten czas gotowania wynosi tak mniej więcej półtorej godziny, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej. W trakcie gotowania tego słodu dodajemy na przykład chmiel do piwa. No i w zależności czy dodamy na początku dużo czy mniej, czy będziemy dodawać powiedzmy w 10 porcjach ten chmiel no to uzyskamy różne efekty. Tutaj ważne jest też również żeby panować nad temperaturą piła ponieważ inne rzeczy dzieją się w 40 stopniach inne dzieją się w 60 a jeszcze inne w 70 czyli no jest nam potrzebny oprócz garnka i kuchenki jakiś termometr jakieś mieszadło ponieważ no gotujemy powiedzmy te 5 czy 10 litrów no i musimy oczywiście bardzo uważać żeby się nie poparzyć jak już ugotujemy sobie to piło no to musimy je filtrować, czyli oddzielamy te całe gotujące się zboża od brzeczki, czyli tak naprawdę od tego płynu, który nam powstał. Przefiltrowane piwo należy schłodzić, uzupełnić wodą do pożądanego ekstraktu, czyli ekstrakt to jest tak naprawdę to, co w piwie nie jest wodą. Jeżeli piwo ma 15% ekstraktu, to znaczy, że 15% tego piwa nie jest wodą. To są różne białka, jakieś inne związki i takie schłodzone piwo zasypujemy czy zalewamy drożdżami. No i teraz możemy na przykład odstawić do fermentowania. Później możemy jeszcze dodać chmiel i to jest tak zwane chmielenie na zimno, czyli piwo stoi sobie w temperaturze pokojowej, a wewnątrz pływają powiedzmy szyszki chmielu czy chmiel w granulacie. No i potem jest już tak samo, rozlewamy piwo do butelek, dosypujemy cukru, odstawiamy no i w zależności od gatunku po miesiącu albo po trzech latach mamy dobre piwo do picia. To gdzie następuje e, sposób różnicowania e, smaku? To znaczy, że gdzie możemy decydować o tym, jaki to, jaki to będzie smak de facto tego piwa? Ponieważ przy winie to jest, na samym początku właściwie wybier, wybieramy z czego jest to wino, tak? To, to w ogóle mhm. jest pełna fundamentalna sprawa. A tutaj wybieramy zboża? Jak tak, wybieramy zboża, no bo inaczej będzie smakować piwo, które zawiera tylko pszenicę. Okay. W sumie nie robi się piw z samej pszenicy. Inaczej będzie z samego jęczmienia, inaczej z jęczmienia i pszenicy, inaczej z jęczmienia, pszenicy, żyta, orkiszu, płaskórki czy czegoś jeszcze. No tutaj naprawdę wybór zbóż i odpowiednie dobranie proporcji daje nam różne efekty. Jeszcze pamiętajmy o tym, że każde zboże może być albo jasne, albo karmelowe albo palone czyli jakieś tam kawowe czekoladowe no tutaj jest wiele możliwości mhm. czyli wybór zbóż to jest pierwszy wpływ na smak drugi to jest dobór proporcji tych zbóż trzeci wpływ no to jest oczywiście to w jaki sposób to piwo będziemy gotować czyli tutaj są takie różne przerwy jak na przykład przerwa przerwa ferulikowa i jeszcze innych kilka dziwnych nazw których nie potrafię niestety wytłumaczyć i proces gotowania ma wpływ na smak. Potem to, ile dodamy chmielu takiej odmiany, ma również bardzo ważny wpływ na smak. Są chmiele polskie, są chmiele czeskie, niemieckie, angielskie, amerykańskie. Każdy smakuje inaczej. No i na koniec ważne jest to, jakimi drożdżami zaszczepimy piło. Drożdże górnej i dol dolnej fermentacji znacznie się od siebie różnią, ale na przykład Każde drożdże górnej fermentacji też dadzą inny efekt. Inny efekt mogą dać różne drożdże dolnej fermentacji. Czyli tak naprawdę na każdym etapie y, mamy wpływ na to, jak piwo smakuje. Później w jakiej temperaturze przebiega fermentacja też ma wpływ. Bo jeżeli będziemy fermentować piwo górnej fermentacji w 19 stopniach, to jakiś nam smak wyjdzie. Jeżeli w 21 to ten smak będzie taki bardziej kwiatowy. No, tutaj wszystko ma wpływ. Potem jak już piwo przelejemy do butelek, to też warunki przechowywania wpływają na smak. Czyli tak naprawdę cały czas ten smak kształtujemy według własnych gustów. I ważna składowa tego smaku, czyli woda. Jakiej wody się dodaje wtedy do, do takiego piwa? Już nie z kranu. Ludzie dodają różnej wody. Jedni chodzą do Biedronki, kupują 5-litrowe baniaki, inni leją z kranu. Naprawdę, jedni leją przygotowaną, inni surową. Taki chmiel z chlorem razem. No zależy, jaką kto ma wodę. Ponieważ ja kiedyś mieszkałem w Solęcinie, tam wodę można było pić z kranu szklankami i była bardzo, bardzo dobra. No, no rację. Na przykład więcej ludzi żyje w takich miejscach, gdzie jest dużo chloru raczej. No tak, no to wtedy wystarczy pójść do sklepu po jakąś wodę źródlaną. No, inny też będzie efekt na wodzie źródlanej, inny na mineralnej. Także myślę, że tutaj też możemy kształtować piwo doborem wody. I ostatnia składowa. Gdzie to CO2? Gdzie to wysycenie wtedy w tym piwie? W momencie, kiedy już mamy przefermentowane piwo i rozlewamy sobie do butelek. Mhm. Każdą butelkę napełniamy i potem do butelek dosypujemy cukru. I w zależności ile dosypiemy, damy powiedzmy takie wyjściowe jest... 3-4 gramy cukru na butelkę. Jeżeli damy więcej, no to będziemy mieć bardziej nagazowane. Jeżeli damy mniej, będziemy mieć mniej. Nagazowanie winka stąd, że w tym piwie są jakieś tam jeszcze resztki drożdży i wsypując im cukier, on zaczyna pracować. Drożdże zjadają cukier, wydzielają dwutlenek węgla I stąd pochodzi nagazowanie. Hmm, taki młody chemik y, powstaje. No... Polecasz? Aha, czy nie, nie, nie możesz powiedzieć, polecasz, bo, bo nigdy tego nie robiłeś. To w sumie ile kosztuje taka aparatura, wiesz może? Mniej więcej? Do... Tak, są takie zestawy startowe do kupienia. Najtańsze Duży... kosztują około 200 zł, droższe powiedzmy 300-400 zł. No, to... no ale za, za 200 zł można już mieć zestaw wystarczający. No i do tego przykładowe piwo 50 zł. Mhm. To toniocha, to nic, nic nie kosztuje. A czasowo to ile czasu trwa? To, to wszystko całe gotowanie, tam filtracja i tam cała reszta? No, z tego co czytałem, to ludzie na przykład zaczynają o 10 rano i potrafią skończyć po północy. <głosy> okay. W zależności, dużo zależy od tego jakim idzie filtracja, bo niektórzy filtrują w godzinę, a niektórzy w 3 godziny. no Zależy od tego jak gęste to piło zrobili. Okej. Okay. No, ale to raczej e, trzeba się liczyć z tym że cały dzień trzeba na to poświęcić. Ale potem ile piwa zostanie dobrego. Tak a ile frajdy. No tego nie wiem jeszcze. Właśnie. No ja na przykład e, czytałem jeden blog e, na którym autor opisuje każde swoje kolejne ważenie i tam miał w momencie kiedy go czytałem 10 piw opisanych. To naprawdę oglądając te zdjęcia, czytając opisy, ja już czułem jaką on miał frajdę z tego, a myślę, że robiąc to samemu to jest ta frajda jeszcze większa. Mateusz Baniuszewicz Bania, twórca audycji o piwie, a wcześniej, znaczy właściwie równolegle pod, podcastu o piwie. W naszej, w naszej stacji jest od paru tygodni i no jak widać zna się na rzeczy, jak słychać właściwie zna się na rzeczy. Wie czym to się pije. O. W, tej chwili, w tej chwili masz ile? 70 odcinków. Dobrze liczę. 70, tak. Dzisiaj nagrałem 71, który w Wigilii się ukaże. Czyli no mam 71. To nie mów, że się ukaże w Wigilii, powiedz, powie, że się ukazał w Wigilii. Tak, on, oczywiście on się ukazał w Wigilii, pamiętacie dwa dni temu. Dwa dni temu właśnie, tak, no, dokładnie tam widziałem i bardzo dobry odcinek, dos, doskonały odcinek. Posłuchajcie sobie. O, świetny. A, a, a o czym mówiłeś tam? Mówiłem o belgijskim, e, fu, o holenderskim piwie Latrape Dubel. Bardzo dobry swoją drogą. A to jest w takiej, takiej dziwnej butelce jakiejś takiej z jakimś jakim dziwnym kolorem, A... ona jest akurat. Ja miałem w takiej zwykłej małej 0,3 butelce brązowej, ale one są na przykład w butelkach 0,75 takich e, ładnych i są zatkane prawdziwym korkiem. Właśnie, to może o ten korek chodzi? Co, coś, coś nietypowego. Pamiętam, że rzeczywiście takie, takie coś stoi w marketach. Tak. A... Także, także to była ta audycja. Ona była, przypominam znowu, na, na martwo, nie na żywo dzisiaj. Dzisiaj nie można było dzwonić. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pod tą audycją w komentarzach albo w, pod audycjami Mateusza. Jest na naszej stronie www.kontestacja.com, audycja o piwie, sobie znajdźcie. Jest rysunek piwa, to trudno, trudno nie trafić i tam możecie sobie posłuchać 70 odcinków wstecz, jeżeli jeszcze nie słuchaliście o różnych mniej lub bardziej ciekawych piwach, jak na przykład piwo Belfast. O właśnie piłem piwo Belfast, piwo na miodzie Gryczanym piwo wybieram takie, które umiem odczytać nazwy obłoń biłe, się nazywa piwo Ciechan pszeniczne, porter łódzki, paulander, paulaner, paulaner, paulander, paulander, paulander, tak Zdecydowanie to jedna z ciekawszych pozycji. Chyba. Nie, o, nie Najciekawszą pozycją to myślę, że był Atak Chmielu. Zdecydowanie. E... Właśnie i to piwo naprawdę się tak nazywa? Atak Chmielu? Tak, to jest nazwa. To jest polskie piwo. Ono jest fenomenalne. To jest... no Atak Chmielu jest dobrą nazwą, ponieważ piwo nas wściekla, chmielem atakuje. I gdzie to można zdobyć, takie piwo? Bo ja w życiu tego nie widziałem. A naprawdę Ty... No. tylko w sklepach specjalistycznych z piwem. Jeżeli wejdziemy na stronę browarpinta.pl to tam jest mapka ze wszystkimi sklepami, w których oni swoje piwo sprzedają. Jest tam kilka knajp również pokazanych, w których można to piwo znaleźć. No taką knajpą, którą ja kojarzę, to jest piwoteka łódzka, ale myślę, że w Krakowie też jakaś knajpa za takim chmielu znajdzie. Ja akurat chwilowo w Warszawie jestem, ale o, to tam nie, może być trochę gole. Jutro, jutro do, do Krakowa, ale, ale to z, z, z okazji takiej, że, że, że pewnie większość sklepów będzie zamknięta. Z ciekawszych nazw jeszcze z tego co widzę, to jest na przykład czarna dziura. A to jest z tego samego browaru. Fajne mają nazwy, nie? Tak to, to... samo jak przekoźlak, czy jak w dym. Tak, to, to ci sami? To są ci sami, a najlepsze jest to, że to są Piwowarzy którzy najpierw robili sobie piwo w domu tylko dla siebie no. a potem stwierdzili że wychodzimy do ludzi wynajęli sobie browar i w tym browarze przychodzą co jakiś czas browar im udostępnia swoją aparaturę. Oni ważą swoje piwo i je sprzedają. Czyli można powiedzieć że to ludzie tacy jak my zwykli normalni poszli uważać swoje piwo No i niesamowity sukces odnoszą. I to w Polsce. Tak w Polsce jak najbardziej. Po zawierciu. Żeby, bo to, żeby sprzedawać Dokładnie. piwo, to pewnie trzeba jakichś, nie wiem, ja nie wiem jakichś wymagań, ale pewnie jakichś cholernych wymagań trzeba. Bo to jest tak. i, i jedna z jakichś takich, no nie wiem, dziwnych branż, które są... No, no, Każdy alkohol wymaga strasznie dużo papierkowej roboty, no ale oni sobie z tym poradzili i bardzo się cieszę, ponieważ każde piwo, które oni wprowadzają, z reguły jest stylem, którego w Polsce jeszcze nie było. A skąd są ci ludzie? Z jakiego miasta? O, a, jakiego, ciężko mi powiedzieć, o, ale no na pewno regionowy? wszyscy są Polakami. Okej, okay, bo ale... jakoś, żeby y, y, scharakteryzować. Y, bo rozumiem, czerwony smok to nie są oni. Bo to też nie, to nie są oni. To, to też oryginalna nazwa. A, I czarny smok również jest takie piwo. Y, tak, pi jest również srebrny i złoty. <laughs> I piwo Wacław. To znaczy Wacława któregoś. Nie, to jest piwo takie można powiedzieć drugiego sortu niższej półki, ponieważ to jest piwo, które kosztuje tam złoty trzydzieści bodajże i nie ma kaucji za butelkę nawet, ale, ale było całkiem dobre. O dziwo. Okay. Bo tutaj przeglądam, tego tak wymieniam, ponieważ przeglądam w audycje, które sobie nagrałeś, a w tytule każdej audycji jest po prostu gatunek piwa bardzo przejrzystej i, I łatwe do zobaczenia. To jeszcze powiedz mi o takim jednym, piwie, na sam, zupełnie, zupełnie sam, sam koniec, już z mojej czystej ciekawości. Jesteś z nami wciąż? Nie macie z nami. Wciąż to, to za chwilę nam odpowieszam na to pytanie, które sobie zachowam w pamięci. A ja Wam tylko powiem, że o takiej jednej rzeczy, że mimo, że są po świętach, już jest, zupełnie po świętach to możecie wspierać swoje ulubione radio w ten sposób, że wchodzicie na stronę www.kontestacja.com. Tam na przykład sobie wybieracie ulubioną jakąś audycję. Możecie sobie na nią wtedy wejść. I pod każdą audycją jest przycisk, przycisk sponsoruj. O, taki przycisk. I tam można wtedy przekazać dowolną kwotę na rzecz danej audycji. No. i to jest forma promocji, forma wspierania, czyli czy doceniania prowadzących, którą próbujemy promować w kontestacji, żeby prowadzący tak naprawdę wiedzieli, że wy o nich pamiętacie i że to jest takie głosowanie troszkę swoimi pieniędzmi, czyli takie najbardziej wartościowe głosowanie, że mówicie wtedy prowadzącym, że podoba mi się twoja audycja, daje ci 10 złotych, na przykład. I to jest coś. Taki się wtedy czego doceniony. Kurde, dostałem 10 zł. Czyli właściwie dostaję połowę z tego, bo drugą połowę dostaje cała stacja. Czyli to, żeby to wszystko mogło sobie jakoś tam działać. Mateusz, jesteś wciąż z nami? Tak, jestem. To w takim razie ostatnie pytanie ci zadam. przedostatnie? Takie ode mnie. Co sądzisz o piwie Grolsz, który jest jasnym piwem? Ale co nim sądzisz? Już dawno tego piwa nie piłem, ale jak ostatnio piłem, no to muszę powiedzieć, że mi całkiem smakowało. E... Oczywiście kiedyś o nim podcast nagrałem, ale to było dwa lata temu, niewiele już z tamtego czasu pamiętam, e... ale rok temu na Mikołajki dostałem grosza w takiej okazałej litrowej butelce no to był prezent od mojej dziewczyny także toleruję moje hobby no i muszę powiedzieć, że całkiem fajny, taki przyjemny lager, który oczywiście jest no, jest trochę pozbawiony chmielowego posmaku, ale za to jest taki lekko słodkawy jest w jakiś sposób przyjemny no muszę powiedzieć, że całkiem dobre piwo no niestety drogie troszkę drogie to fakt ale rzeczywiście jak na lagera, takie no dosyć wyraziste jak na lagera oraz sprzedawane no w, tych, w tych butelkach, które przez kilka lat w Polsce były nielegalne. To znaczy z, z tym takim korkiem, który się tak dziwnie, jak nie wiem jak się... Jak się z nazywa. taką porcelanką. Takie. Się, mówi się na to patentowe zamknięcie. O, I ja pamiętam, że że kiedyś takie piwa były popularne w Polsce, potem jakiś minister przedpowiedział, że to nie może tak być, bo to jest niehigieniczne i tam mogą być bakterie i zakazał i wszystkie zniknęły tam na jakiś czas, z tego co ja pamiętam. I, i potem się znowu, znowu się pokazały, także musiał się minister zmienić tam któryś z kolei i właśnie weszły nam między nimi grolsze czy już tak, no bardzo, bardzo nieliczne takie piwa, które, mhm. które się zamykają w taki bardzo oryginalny, ciekawy sposób. W Niemczech jest takich piw bardzo dużo. No, to prawda. A w, w Polsce takie zamknięcia stosuje browar staropolski. No ale niestety on te porcelanki wykonuje z plastiku i je zakłada na plastikowych, obrzydliwych butelkach. Także mm. to jest tak jakby antypromocja takiego zamknięcia. Niestety. Nie ten klimat trochę. No taka tendeta straszna. takie Chiny trochę. No... To powiedz, to w takim razie, jeżeli chciałbyś coś powiedzieć, tak żebym mógłby Ci oddać głos, ponieważ jesteś takim ambasadorem, ambasadorem piwa na, na świecie, to znaczy na świecie, no na razie tutaj w Polsce, w kontestacji albo w internecie. Czy jeszcze i w jaki sposób mógłbyś, nie wiem, ludzi zachęcić do tego, żeby, żeby poszerzali swoje horyzonty? Jasne I jest na to bardzo prosty sposób. Jeżeli idziecie do sklepu po piwo, no to za każdym razem spróbujcie innego. Nie musicie brać wcale jakichś drogich piw. Możecie się ograniczyć do tego połapu dwóch czy trzech złotych, ale starajcie się brać za każdym razem inne piwo i tym samym poszerzycie swoje horyzonty, zobaczycie co wam bardziej smakuje, co wam mniej smakuje, no i będziecie się edukować niejako jako przez, przez w najlepszy sposób, czyli przez doświadczenia. Mm, tak róbcie. I, I to róbcie nie tylko w dziedzinie i, po prostu. próbować nowych rzeczy. Mm -hmm, tylko w innych również. Jak jedziecie do knajpy, to też róbcie. Próbujcie nowe dania i w ogóle jak jedziecie na wakacje, to jedziecie w inne miejsce i bez przewodnika by... <śmiech> w ogóle wystrzegacie się <śmiech> przewodników. Jasne. I próbujcie miejscowych specjałów i o właśnie, właśnie, dokładnie próbujcie miejscowych specjałów i to nie w tym hotelu głównym, gdzie, gdzie idziecie, tylko w, w bocznej uliczce. Tam. No dokładnie trzy ulice dalej idzie. No, tam jeszcze jest bezpiecznie, a już jest oryginalnie i zawsze można coś ciekawego zrobić, tym bardziej, że, że bardzo często są dużo większe porcje za dużo mniejsze pieniądze. No, no i dużo smaczniejsze. No, no to zależy na co traficie, ale generalnie tak. Jest spora szansa, że tak. No, nie będą to wiedzieć, Bo, ponieważ ludzie bardzo sobie cenią, to nie tylko Polacy, to już słyszałem od obcokrajowców również, że jeżeli sobie lecą do jakiegoś tam kraju, szczególnie jeżeli tam jeszcze nie byli, to właśnie szukają sobie na przykład tam McDonalda albo tam jakiejś, jak wiesz, znanej sieci, ponieważ wiedzą, czego się mogą tam spodziewać, że nie muszą się jakoś bać jakichś tam dziwnych, wiesz. Ale to po co lecą do innego kraju? No nie wiem, może służbowo, może nie, nie, z nie. różnych powodów ja lecą, ale w, już, już wielokrotnie odsłyszałem e, od e, także, także obcokrajowców, że, e, że właśnie chcą się tak poczuć pewni i dlatego sobie idą tam do, do takiego miejsca, którego smak jest identyczny wszędzie. Ale to może takie względy bezpieczeństwa, ponieważ ja na przykład wybierając się w jakąś podróż do Tajlandii czy do Chin, to nie. myślę, że albo bym żył cały czas na samych warzywach albo też bym się do jakichś sieciówek ograniczył bo nie wiem czy jakiegoś ładnego kotka czy pieska bym nie zjadł. Co złego w kotku? Mm, nie wiem może jest dobry ale jakoś mam sympatię do zwierząt takich które u nas są uważane za domowe i myślę że bym się czuł trochę niepewnie próbując takie rzeczy. A, kaba... no, oczywiście. A kabanosa tak. z konia jadłeś? Nie. Nie zdarzyło mi się. A widzisz, a, zdarzyło mi a się bardzo jeść salami z salami zosła. O, to, to też. No i to też, też dobre, nie? To jest też, tak e, Bardzo się. dobre, nie ukrywam. No ale osioł dla mnie jest taki trochę mniej domowy niż tak. <śmiech> <Czeka. Widzisz>, ale <śmiech> no. już koń na przykład. Ja koń, jak ja e, albo czekaj, co było jeszcze? Pamiętam, że kiedyś byłem w sklepie i było wszystko ze strusia. Tak, strasznie musieli tam nie lubić strusiów. U, no. <śmiech> Ciekawe ile to wszystko kosztowało. I w pozorom, wiesz, no, wiadomo, że wszystko jest droższe niż wieprzowina, nasza swojska, Wieprzowina z, z lagerem i z czystą wódką, tak to jest, i ze śledziem to jest najtańsze jedzenie, i możemy się tym jedzeniem żywić do końca życia, nie próbując tego, co nie wiem, Bóg nam dał, że w swojej obfitości i myślę, że nie warto z tego jakoś tam rezygnować. Chociaż no, niektórzy wolą się ograniczać, także no, niech sobie żyją, niech sobie oglądają swoje seriale ulubione i niech umrą, nie znając nic ciekawego. No, ale my do tego nie, nie zachęcamy, a wręcz przeciwnie. Dobra, już minęło półtorej godziny chyba, tak? Czekaj, sprawdzę dokładnie, ile, ile, no, ile już... na. 10 nadaje... sekund brakuje. No, no dokładnie, już, już prawie ten... W... Samo nagranie, już, już tak, już półtorej godziny, także to jest czas, żeby skończyć. No, kończcie flaszkę i do domu. I by się udać. 26. Co to jest 26? To jest drugi dzień świąt, tak? Drugi dzień świąt, tak. Drugi dzień świąt, czyli... A już kończymy biesiadowanie. Kończymy biesiadowanie, zbieramy się do aut i jedziemy do dużych miast, tak? Tam, gdzie się pracuje. Właśnie. to. to... I pamiętajcie, że policja was będzie chwytać, ponieważ on, ona lubi takich ludzi, którzy jak sobie poimprezują, to sobie jadą do domu, ponieważ są wtedy duże łapówki. Więc Jeżeli ja mogę coś tutaj poradzić, więc, to ja jak się. ktoś wraca PKS-em, to niech kupi cholerny bilet na bagaż, bo ja nie wiedziałem, że są bilety na bagaż i dzisiaj PKS mi sprezentowało mandat, a zresztą dwudziestu innym pasażerom również. O, ja, to taki. A. No, to była iście łapanka. To taki... Ale nie, nikt nas nie poinformował po prostu, A. że trzeba mieć ten bilet. To taka nowa polityka, ten PKS-ów, rozumiem. Taka... No, może za mało zarabiają. Tra Traveler friendly. Bardzo friendly. A w jakim to mieście, bo to jest decentralizacja? To, za to było ze Szczecina do Gorzowa trasą S3. A. I co ciekawe, bilety obowiązują tylko i wyłącznie że w autobusach, które są własnością szczecińskiego PKS-u, ponieważ szczeciński, drugi autobus no. jest gorzowski i tam nie trzeba kupować biletów na bagaż. A właśnie, czyli po, pozdrawiamy szczecińskich przewoźników przez szczeciński PKS, który, który tak traktuje swoich klientów. Także jak, jak chcecie, to nie podróżujcie szczecińskim PKS-em. Zdecydowanie od razu. Ale to jest niesamowite, tak? Czy, czy wchodzisz, a potem wszyscy dostają po, po mandacie. To jest, ty to fajne to jest. Ty powinieneś poradzić, wiesz, e, audycje również inne tematyczne. E. W imię zasad, syno. Powiedział szczeciński PKS e, Mateuszowi e, i teraz go nie stać na piwo. E, także dorzućcie się do, do, do piwa e, dla Mateusza pod jego audycją. Zrzućcie się na mandat. A to na mandat, na piwo. On, on mandat zapłaci, a wy, wy za to dużo piwa e, drogiego. E, na stronie kontestacja pod jego audycją. E, dzięki ci wielkie za to, że byłeś z nami e, tutaj. Ja również bardzo dziękuję. Tutaj w, w, w, słuchacze tego nie widzą, to jest tak my mamy ten środek nocy tak naprawdę w tej chwili. No I... już ten środek minął. E, już, już tak, już w, wschodzi słońce, już czas iść do pracy. E, e, nie, tak naprawdę nam, jest, się, nam się święta, ale e, dzięki Ci wielkie, że byłeś tutaj z nami i mam nadzieję, że, że nie będziesz przerywał, zresztą jak dwa lata nagrywałeś, to, to, to teraz nie przerwiesz tego e, nagrywania i że będziesz nas dalej raczył e, kolejnymi odcinkami. Jeżeli e, chciałbyś poszerzyć swoje e, grono zainteresowań po inne trunki, to oczywiście czuj się wolny z tym, w tym twórz kolejne audycje możesz próbować również, ponieważ to, co robisz przy piwie jest naprawdę według mnie fenomenalne. S są ludzie, którzy nie, którzy nie trawią twojego tonu głosu, ponieważ on jest taki hipnotyzujący. Ale tak, to pierwsze słyszę tak, a to nie to... zdarzyły mi się na przykład takie głosy, że używam okropnej polszczyzny i dlatego niektórzy nie mogą słuchać ale o to nie głosu to nie zdarzyło mi się, że ktoś powiedział, że na przykład mój głos jest bardzo sexy, <grybujesz> <grybujesz> ale że jest hipnotyzujący to, no to, to jeszcze ocenicie. nie słyszałem ale, ja, ale ja, ja, ja to kocham, już to widać po prostu pasję tego, widać to po prostu to zafascynowanie i to jest właśnie, tworzy cały ten klimat i to jest tak naprawdę fajne że to nie jest taka treść tylko jest zachowana forma że jest, są pewne audycje gdzie należy przekazać klimat i ty ten klimat przekazujesz i tak naprawdę od ciebie się powinno wielu innych prowadzących uczyć żeby przekazywać klimat właściwy opisywanym rzeczom ja też powinienem się uczyć tak naprawdę tego? staram się jak o, mogę naprawdę koniec pochwał Teraz... O, teraz ruganie. <laughs> nie, no to nie nie ma z czego. To z, zobaczymy za pół roku. No, nie wiem, op, op, Opisuj piwa takie, które, które mogę kupić. Ale zobaczę sobie, na, na, zobaczę sobie do tych sklepów, o których mówiłeś teraz, ponieważ ja o nich nawet nie wiedziałem, że są specjalistyczne sklepa, sklepy z piwem. Jasne. Na browar.biz można wszystkie te sklepy znaleźć. Jest podział na województwa, także łatwo się zorientować. I... No i, i fajnie, to ja tam, ja, tam będę, ja, ja tam będę bywał, bo ja do, do, dotychczas miałem różne, różne takie w, w większe lub mniejsze sklepiki, gdzie była duża doza przypadkowości. Co akurat właściciel sobie sprowadził, czego nie znam, to, to sobie kupuję. E, dobra, okej, okay, dobra, w każdym razie to, to już, to już, nie wiem, idź spać, albo, albo idź do pracy, albo coś. E, dzięki Ci wielkie za to, że, że byłeś z nami. E, słuchaliście kontestacji. To było e, wydanie offline, o piwie, o piwie dlatego, ponieważ mieliśmy dzisiaj, naszy, naszym, gościem był dzisiaj Mateusz Baniuszewicz, twórca audycji o piwie w kontestacji między innymi który nam przybliżał swoją pasję i mam nadzieję, że was przynajmniej częściowo zaraził tym, żeby korzystać z bogactwa smaków, a nie ograniczać się tylko do tego, co wam pokazują w reklamach, w TVN-ie, albo w Polsacie. Bo albo na jedynce, abonament. za abonament. Bo nie ma innych stacji, bo tam podają, bo tam pokazują cztery piwa w kółko. A wbrew pozorom nie, to nie są wszystkie piwa, na, nawet na polskim rynku. Jest ich dużo więcej i te smaki są dużo, dużo bogatsze. I, i, I w ogóle bogactwo świata jest dużo większe. i Mam nadzieję, że w innych audycjach, jeżeli nam się uda ściągnąć podobnych świrów do Mateusza, to będziemy Wam te, to bogactwo świata jakoś tam przybliżać. Mam nadzieję, że Sławek Muturi również miał jakiś czas temu audycję o Sudanie Południowym. I, o, i co jakiś czas ma o różnych krajach, w których był ponieważ to był człowiek, który był w każdym kraju na świecie już we wszystkich, nie, nie ma takiego kraju, w którym on by nie był i on pokazuje na przykład różnorodność kultur na świecie w, i, i to jest fajne I, i mam nadzieję, że takie inne osoby się tutaj u nas znajdą, które będą mogły właśnie jakoś Was tą pasją zarazić w ten sposób i to tyle, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie nas na stronie WWw przez całą dobę leci, leci radio. Nowe audycje się pojawiają i, i pojawi się jeszcze więcej nowych audycji. Będzie w ogóle jeszcze, jeszcze lepiej, doskonalej. Póki sponsorzy będą dawać puty, kontestacja będzie istnieć. Marcin Hugo-Kosiński, żegnam się z Wami i żegnam się z Tobą, Mateuszu. Dobranoc. Alej. Ja również bardzo dziękuję. Dobranoc. Jimmy!